Product Owner często mylony jest z produkt menadżerem, z analitykiem biznesowym, a czasem nawet z analitykiem biznesowo-systemowym. Więc gdyby klient wiedział, czego potrzebował, to nie byłoby problemu. Klient... Czy ja dobrze rozumiem, że te osoby mają tak jakby, największą szansę, żeby wskoczyć na takie stanowisko? My nie musimy znać SQL-a, my nie musimy umieć czytać kodu. tak? To nie są rzeczy, które w jakikolwiek sposób, to nie są kompetencje, które są od nas wymagane. Oczywiście na pewnym etapie rozwoju... Jeżeli... Dzień dobry, z tej strony Damian Naprawa i witam w kolejnym odcinku serii, w której rozmawiamy o historiach osób z branży IT. Dzisiaj będzie to rozmowa na temat pracy jako product owner i moim gościem jest Natalia, która zajmuje się tym tematem zawodowo, pracuje jako product owner obecnie oraz pomaga innym wejść w ten temat, zatem zapowiada się ciekawa rozmowa. Na początek jeszcze dodam, że sponsorem tego odcinka jest portal w kontenerach.pl, w ramach którego oferujemy szkolenia, które poruszają coś więcej niż podstawy, szkolenia dedykowane dla programistów i devopsów. Serdecznie zapraszam w kontenerach.pl. Przechodzimy zatem do rozmowy. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry, cześć, bardzo mi miło. Na mi początek... Na początek może takie pytanie na rozgrzewkę, e, jakbyś mogła opowiedzieć e, czym obecnie się zajmujesz, a myślę, że to jest najprostsze, aby opowiedzieć co, czym obecnie się zajmujemy, a później będziemy dalej wchodzić w ten świat product ownera. Tak więc Jasne. No więc jestem product ownerem, a w zasadzie lead product ownerem, to oznacza, że oprócz tego, że sama wspieram produkty w rozwoju, to wspieram też innych product ownerów na ich ścieżce w moim zespole. W tej chwili wspieram produkt na rynku szwajcarskim, to jest SAS, dla branży warsztatów samochodowych. Mało może temat wydaje, wydawałby się ciekawy, ale to jest fascynujący produkt, dlatego pracuję już z nim no, już lata. Dobra, fajnie. Więc dzisiejsza rozmowa ma na celu przybliżenie osobom z branży IT, tematykę produkt-ownera, czym się taki produkt-owner zajmuje, jak może zostać takim produkt-ownerem, więc na początek myślę, że warto byłoby przedstawić naszym widzom i słuchaczom, jakie są obowiązki produkt-ownera i powiedzieć takie podstawowe zadania, z którymi na co dzień się mierzysz. No i to jest włożenie kija w mrowisko dlatego, że niestety, stety, to może taka charakterystyka branży IT w Polsce jest taka, że product owner często mylony jest z produkt menadżerem, z analitykiem biznesowym, a czasem nawet z analitykiem biznesowo-systemowym, więc mhm. jeżeli ktoś tego słucha i ma w nazwisku analityk biznesowy to może się dowiedzieć, że jest tak naprawdę product ownerem, przy czym product ownerów takich książkowych ze skrama jest naprawdę niewielu, bo też kultury organizacyjne do tego może jeszcze nie, nie, nie dorosły, a pracując w software house'ach dla klientów, no to już w ogóle nie mamy nie, o czym mówić, tak? to jesteśmy takimi proxy product ownerami, więc co robi product owner w najkrótszym naj, um, um, jakby streszczeniu, to... Um, Tłumaczy język biznesowy na deweloperski i w drugą stronę, czyli product owner odpowiada za zebranie wszystkich informacji, wydobycie wymagań, bo to się tak ładnie nazywa, to nie jest zbieranie wymagań, dlatego że klienci e, mówią czego potrzebują, a my dopiero z tego tworzymy rozwiązanie, przekłada to na język deweloperski, na rozwiązania, na kryteria akceptacji mm, i to jest taka najprostsza definicja tego, co robi product owner, przy czym trzeba zaznaczyć, że product owner również wspiera produkt na różnych poziomach. To nie jest tylko stricte software development, to nie jest tylko praca z zespołem deweloperskim, chociaż pewnie większość product ownerów tak właśnie pracuje na bazie tej charakterystyki, którą o której wspomniałam wcześniej. Natomiast. W takim momencie, kiedy jesteśmy seniorami albo w organizacjach produktowych, nasze obowiązki są znacznie szersze i wychodzą one już do współpracy z marketingiem, ze sprzedażą, ze wsparciem produktu, z badaniem produktu, jak użytkownicy używają tego produktu, czy potrzebne są nowe feature'y, więc to jest generowanie tego całego strumienia pracy dla zespołu deweloperskiego. Okej, okay. mniej więcej tak wyobrażałem sobie to gdzieś, mimo że nigdy nie, nie, wiem, nie rozmawiałem z product jakby czym się tak zajmuje dokładnie, albo, albo jakie są jego obowiązki, tak sobie mniej więcej to wyobrażałem. Ciekawe jest to, co powiedziałeś, że to nie jest tylko współpraca z programistami, ale dużo, dużo więcej i na przykład intryguje mnie bardzo to stwierdzenie, że ty tłumaczysz z biznesowego deweloperom. No i teraz i w drugą stronę i w drugą stronę no i właśnie ja mam, ja mam doświadczenie jako programista jako architekt i często pracowałem w projektach gdzie był na przykład ktoś kto miał zwykle tytuł project manager i on był bardziej od pilnowania terminów tak. i ładnej rozmowy z klientami tak to nazwijmy musiał mieć bardzo ładny angielski, umieć łagodzić różne rzeczy, sprawy. I Tak się zastanawiam, jakie tutaj są cechy wspólne, różnice między takim project managerem, a product ownerem i z czego wynika fakt, że właśnie ten product owner musi tłumaczyć wymagania biznesowe programistom, a nie może to od razu zrobić klient i vice versa, czyli programista nie może pogadać od razu z klientem czy to jest jakaś skala potrzebna do tego? Jakie są tutaj kryteria, kiedy, kiedy taki product owner się pojawia i, i, i kiedy tak naprawdę jest potrzebny? No to może, bo to jakby dwa pytania. Hmm. Może zacznijmy od tego project managera, tak? Różnica pomiędzy project managerem a product ownerem to jest zakres ich obowiązków, w takim sensie, że project manager odpowiada za budżet, harmonogram i takie biznesowe umowne, w sensie około umowy relacje z klientem, natomiast product owner skupia się stricte na zakresie. W takim idealnym podziale product owner nie rozlicza faktur, nie uzasadnia estymacji, nie dostarcza żadnych harmonogramów tak itd., to robi product, project manager, często te role są łączone, bo to, trzeba o tym powiedzieć, że po prostu część ludzi robi ym, obie te strony, bo ktoś zawsze tą stronę klaryfikowania wymagań, czy wydobywania wymagań robi. Często robią to też deweloperzy, bo ci bardzo dobrzy programiści, czy testerzy, mhm. y, to oni mają tę y, umiejętność wydobywania tych potrzeb od klienta, bo gdyby klient wiedział, czego potrzebował, to nie byłoby problemu, ale klienci zazwyczaj Przychodzą i mówią: My chcemy ABC, a okazuje się, że to jest zupełnie nie to, czego oczekują, to jest czego potrzebują, tak? To jest punkt numer jeden, więc trzeba dojść do tego takiego bottom line tego problemu, jak możemy go rozwiązać, bo często się okazuje, że rozwiązanie jest znacznie prostsze, niż mogłoby się na początek mhm. wydawać. Moim rekordem jest zejście z projektu, który był szacowany na pełny zespół skramowy na 8 osób, na 2 lata, do szkolenia za 10 tysięcy euro, tak? Więc potrafi, może to nie jest, może to nie jest najlepsze dla branży, w sensie dla pracodawcy mojego, tak, dla, dla Software Hazu, no ale prawda jest taka, że jak dochodzimy do tej potrzeby klienta, to może się okazać, że potrzebuje zupełnie czegoś innego, może czegoś out of the box. Natomiast jeżeli chodzi o tą część. Kiedy jest potrzebny? Potrzebne jest wtedy, kiedy brakuje osoby z takimi kompetencjami, bo tak jak powiedziałam, znam osobiście wielu programistów, testerów, testerki, programistki, które są świetne w rozmowie z klientami, potrafią rewelacyjnie klaryfikować, używają tych wszystkich technik, który, który normalnie czy analitycy biznesowi, czy product używają w pozyskiwaniu wymagań i wtedy taka osoba nie jest potrzebna pod warunkiem, że ta osoba też to lubi, bo zdarza się, że to jest taki smutny i przykry obowiązek. Czemu potrzebujemy tłumaczyć na deweloperski? Dlatego, że brakuje wiedzy technicznej u klientów w biznesie ogólnie, no bo to też nie jest ich działka. Oni wiedzą jak tworzyć usługi, produkty, jak je sprzedawać, ale jak je wykonać technicznie, to zarówno jeżeli chodzi o produkcję oprogramowania, czy o produkcję jakichkolwiek innych takich fizycznych produktów, to zawsze musi być ktoś, kto zdefiniuje jakby warunki techniczne, brzegowe tego rozwiązania, tak żeby to było zrozumiane dla tych osób, które będą to rozwiązanie tworzyć, bo nie wystarczy powiedzieć Odchodząc trochę od branży IT, nie wystarczy powiedzieć że potrzebujemy jeansów, tak? tylko musimy zdefiniować w jakim kolorze, czy z przetarciami, czy bez przetarci i tak dalej, więc to występuje w każdej branży, ale branża IT ma taką właśnie specjalną rolę do tego, żeby zadbać o te wymagania. Dodatkowo często jest tak, że product owner jest takim trochę adwokatem klienta w zespole zespoły um, deweloperskie i tu absolutnie nie ujmując nikomu, tylko ponieważ brakuje perspektywy klienta, bo idealnie byłoby, gdyby klient się z wszystkimi spotykał, ale mm. time is money <grych> i niestety to się nie dzieje, tak, w związku z tym brakuje tej perspektywy um, klienta, biznesu w deweloperskich i powstaje takie pytanie, a po co nam to, a dlaczego, a to bez sensu, a to coś tam i um, product owner też yy, jakby Jego rolą też jest promowanie tej wiedzy biznesowej, po co jest coś robione, bo my lubimy pracować na rzeczach, które są potrzebne, dowozić rzeczy, które są potrzebne, będą używane i tak dalej. Nikt nie lubi robić roboty bez sensu. Okej. Okay. A jak ma się do tego praca UX-designera? Bo niejako teraz mam takie doświadczenia, ponieważ budujemy produkt SaaS, gdzie można powiedzieć, z tego, co ty mi powiedziałaś, to, to, to jak sobie przypiszę te obowiązki, to chyba większość jest na moich barkach product Ownera, natomiast no, potrzebny jest jeszcze UX designer. I teraz ja się zastanawiam, czy w większych dużych firmach, gdzie na przykład ty pełnisz rolę product ownera na zlecenie biznesu, to to pewnie też Product Owner ściśle współpracuje z UX Designerem, jeżeli chodzi o projektowanie interfejsu i teraz zastanawia mnie sytuacja, w której decydujecie o tym, jak ma być zrobiony interfejs. Teraz jakby Product Owner decyduje, daje takie finalne zatwierdzenie. Tak, to jest to, jest to. Jakby akceptuje robotę, jaką zrobił UX Designer czy to jeszcze gdzieś przechodzi przez klienta no byłoby super gdyby klient się nie wtrącał. To nie mielibyśmy problemu, gdyby nie było klientów nie, okay. to, to oczywiście żartuję tak ja uwielbiam pracować z UX designerami to są mega fajni mądrzy ludzie ich perspektywa jest troszkę inna w takim sensie że oni się skupiają jak sama nazwa wskazuje na customer experience tak? czyli na tym użytkowniku końcowym i to jest ich jakby główny fokus Natomiast jeżeli chodzi o product owner, no to my musimy spojrzeć yy, szerzej tak, na, to na tą całość biznesu, mm -hmm. bo to, co będzie najlepsze dla użytkownika, niekoniecznie musi być najlepsze dla biznesu. Więc musimy mm -hmm. też wyczuć, czy dowiezienie takiego rozwiązania, jakie zostało zaprojektowane przez designera, to jest yy, wystarczająco do, yy, inaczej, czy to odpowie na potrzeby również biznesu. Bo możemy zrobić super wypasione rozwiązanie do, do rzeczy, która nie przyniesie przychodu, nie ograniczy kosztów i wtedy jak super ono by nie było, no to nie będzie najprawdopodobniej potrzebne, chyba że to jest jakiś feature, o który oczywiście prosili użytkownicy, tak, ale mówimy tak wybierając rzeczy po prostu do roadmapy, do budowania produktu to musimy zawsze wziąć per, perspektywę biznesu, rzeczy nie biorą się z próżni, jakby my jesteśmy beneficjentami tej branży dlatego, że te produkty zarabiają, więc musimy na to spojrzeć od tej strony, zawsze klienci chcą zobaczyć designy i je zaakceptować i jedni dają więcej swobody, inni mniej, Natomiast pracując z naprawdę dobrymi UX designerami, a takich w Polsce naprawdę nie brakuje, to widzę, jak oni świetnie też sobie radzą po prostu w komunikacji z klientem i w walczeniu o, nawet nie o to swoją pracę, tylko o to najlepsze rozwiązanie dla, dla klienta. Mhm. To, to teraz jeszcze po tym, co powiedziałaś, to jeszcze bardziej do mnie dotarło, jak taki product owner musi bardzo dobrze rozumieć wymagania biznesowe, skoro, skoro musi właśnie przewidzieć na przykład, czy ten feature przyniesie większe zyski albo straty, tak, tak. E, więc no, to, to, to jeszcze bardziej do mnie przemawia. No i też jestem w stanie sobie wyobrazić, dlaczego ten product owner jest potrzebny, bo po prostu taki nie wiem, duży biznes może nie mieć czasu na to, żeby się spotykać regularnie pewnie z tymi programistami i całym zespołem, albo woli przyjść raz na miesiąc e, i sprawdzić tylko, a ta jakby na co dzień ma inne, inne, inne obowiązki. Popraw mnie oczywiście, jeśli się mylę. Nie, to jest w ogóle, bardzo, bardzo dobrze to ująłeś, bo to rozumienie biznesu jest właśnie, bywa kluczowe. Z takich przykładów, które mi przychodzą od razu do głowy, w jednym z projektów mieliśmy taką sytuację, że wspieraliśmy jeszcze Internet Explorer, gdzie on już naprawdę... Dogorywał, tak? I widzieliśmy, że będzie wycofywany, i bardzo zespół programistyczny starał się wyrzucić z zakresu developmentu wspieranie tej przeglądarki i walczyli o to długo. I ja w pierwszym momencie jakby zrobiłam taki, no dobra, no to jakby fact checking, tak? To ile procent użytkowników używa po prostu Internet Explorera? Sprawdźmy to, tak. No, i jak nam wyszło, że 2%, no to tak wydaje się, że 2% no to jest mało, to po co to wspierać? Ale mając już doświadczenie właśnie w pracy z biznesem, poszłam dalej i zapytałam się, ile przychodu generują, generuje te 2% użytkowników. Tak? I się okazało, że nieproporcjonalnie więcej przychodu jest z tych użytkowników. To była dosyć specyficzna branża, która jakby promowała, czy wspierała najbardziej nie wiem, powiedzmy niemieckich emerytów. Myśmy to tak mówili, więc tą grupę społeczną, która ma dużo czasu, ma dużo pieniędzy, ale technologicznie nie podążają za trendami, w związku z tym ci najbogatsi klienci, ci, którzy kupowali najdroższe produkty, to oni jeszcze korzystali z Internet Explorer'a, na pierwszy jakby moment nieintuicyjnie i ja rozumiem zespół deweloperski, że chciał to chciał się tego pozbyć, bo to było bardzo upierdliwe, powiedzmy sobie szczerze, Natomiast z biznesowego punktu widzenia, znając te, te liczby, no to byłam w stanie im pokazać, że hej, dlatego nie możemy z tego zrobić i to też wtedy łatwiej jest sprzedać niż samo nie. Rozumiem, też jako programista mierzyłem się z wyzwaniem wspierania aplikacji webowych dla Internet Explorer. Także rozumiem ten zespół bardzo <grym> doskonale, ale rozumiem ja też. też. Bo testowanie tego z mojego punktu widzenia, sprawdzanie implementacji, też było wyzwaniem, tak? Mm -hmm. Kończąc jeszcze ten wątek, to też rozumiem te argumenty, no bo najważniejszy jest gdzieś tam na koniec dnia przychód firmy. Bez przychodu nie ma na inwestycje, nie ma na pracowników, nie ma na rozwój, więc no rozumiem to. Tak. Ale, ale pięć lat temu pewnie bym jeszcze nie rozumiał, będąc powiedzmy, nie umimując tu nikomu absolutnie, Będąc stricte sfokusowanym na programowaniu czy tam na technologii i nie wychodząc w świat biznesu, może tak to ujmę, pięć lat temu też bym właśnie był za tym, że ubić za wszelką cenę i tyle, ale teraz, teraz to doskonale rozumiem. Dobrze, więc powiedzieliśmy sobie sporo na ten temat, czym się różni produkt owner od produkt managera. powiedzieliśmy w czym pomaga, jakie są jego codzienne obowiązki, więc teraz może porozmawiajmy sobie o tym, jak zostać takim produkt ownerem Co warto umieć wcześniej, jeżeli się staramy o takie stanowisko? Może jakieś, jakieś tutaj umiejętności byś takie wymieniła, które są takim must have? Czy wymagana jest jakaś wiedza techniczna? Na przykład, nie wiem, warto byłoby mieć background jako chociażby tester oprogramowania, coś w tym stylu. Jestem ciekaw, jak to z Twojej perspektywy wygląda. No więc tak, jeszcze parę lat temu powiedziałabym, że najważniejsze jest znanie domeny i biznesu i w zasadzie nie trzeba nawet mieć doświadczenia w IT, żeby zostać product ownerem. To się zmieniło bardzo w ostatnim czasie i dzisiaj jakby... Wspieram i podziwiam ludzi, którzy, którzy starają się o taką zmianę, ale jest dużo, dużo trudniej niż jeszcze te 3 czy 4 lata temu. Tak? Natomiast najczęściej ta rola wywodzi się z kogoś z zespołu, kto się najlepiej dogaduje z klientem. Czasami to są testerzy, czasami to są programiści. Po prostu dosyć szybko można wyłapać, kto ma ten vibe i kto, kogo to interesuje, więc... Jak rozmawiam z innymi osobami z branży, zakładając, że nie przyszli z zewnątrz, bo takich jest bardzo dużo osób, ale może o tym zaraz, to często to są testerzy, to są osoby z supportu, tak, które już i tak przez miesiące, lata przeklikiwały się przez dane rozwiązanie, więc naturalnie z tą wiedzą na temat produktu po prostu idą, idą wyżej. Z mhm. Programistami Rzadziej to jest raczej tak, że już wtedy jest się takim uber programistą czy, czy architektem, który mhm, jest brany do biznesu na, na rozmowy. Muszę przyznać, że miłość do kodowania jednak w waszym serduszku długo żyje i, no i po prostu nie chcą zmieniać tej roli, więc starają się to łączyć. Natomiast bardzo dużo osób na tej, w tej roli przebranżowiło się w ciągu ostatnich paru lat, Mhm. Zresztą ja jestem jedną z tych osób i po prostu mają przeróżny background, czy pracowali w logistyce, czy w księgowości, byli nauczycielami, byli reprezentantami medycznymi i dalej, także tutaj nie, nie ma żadnego takiego jednego common groundu, dlatego że nie ma wymagań technicznych, mhm. w takim sensie my nie musimy znać SQL-a, my nie musimy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 kod frontendowy, albo przynajmniej potrafię to przeczytać i jak programiści mi pokazują kod nawet backendowy, jak rozmawiamy, to, to nie jest tak, że ja całkiem tego nie rozumiem. Dużo rozumiem, no oczywiście nie napiszę. Um, sql też się nauczyłam gdzieś tam w międzyczasie, bo potrzebowałam po prostu sobie powyciągać rzeczy z bazy danych, a nie było nikogo, kto miałby akurat przestrzeń, ale to są wszystko rzeczy, które nabywamy z czasem i one absolutnie nie są wymagane, tak? z takich kompetencji, które ciężko zmierzyć, bo to jest ciężko zmierzyć, to po prostu później się w praktyce też sprawdza, no to są na przykład umiejętności komunikacyjne, język tutaj musi być perfekt, tak jak wspominałeś o tym project managerze, no to też nie ma opcji, że ktoś duka po angielsku i będzie zbierał informacje od klienta, bo po prostu się nie dogadają, tak? albo nie wyłapie ważnych rzeczy, ale umiejętność budowania procesów, frameworków, i jak powinien ten proces wymagać, na przykład zarządzanie wymaganiami, tak? Cały requirement life cycle to są rzeczy, które są ważne, tak, żeby to nie było. Produkt on nie jest osobą, która wrzuca po prostu rzeczy do backlogu i one to tam kiedyś będą albo nie będą zrobione, tak? To jest stała praca na backlogu, to jest wyłapanie, kiedy już coś powinno z niego po prostu wylecieć, wykasować, który feature przestał spełniać swoją rolę i nie ma potrzeby go używać po prostu, tak, czy utrzymywać, po prostu zawsze koszty jakieś, w związku z tym to jest dużo szersze pojęcie i z takich kluczowych rzeczy to, to wymieniłabym jednak umiejętność rozmowy z biznesem, wiedzę domenową, czy umiejętność budowania wiedzy domenowej, bo my za, z każdym nowym projektem musimy się nauczyć wszystkiego o nowej branży, tak? bo terminologia się zmienia, bo zmienia się nawet te same słowa w różnych branżach po prostu um, oznaczają co innego, więc na takich rzeczach zdecydowanie się trzeba skupiać i widzę, że ci najlepsi, z którymi rozmawiam, z którymi się spotykam w firmach, u, klientach, u klientów tak dalej to są ludzie, którzy świetnie potrafią budować swoje własne procesy, procesy w zespołach i utrzymywać te procesy i po prostu tak udoskonalać w celu tego, żeby wszystkim łatwiej się pracowało, bo to tak na końcu jest oczywiście przychód i, i produkt, ale gdzieś po drodze, żeby to się mogło wydarzyć, to tak naprawdę im łatwiejsza jest komunikacja w zespole, im mniej jest problemów i mniej pożarów, tym po prostu wszystko się dzieje szybciej i przyjemniej. Jasne. Dzięki za to wyjaśnienie. Myślę, że dla wielu osób będzie przydatne zrozumienie tego, jakie są kluczowe umiejętności w pracy product-ownera. Jestem ciekaw, jak u Ciebie to wyglądało, jak Ty trafiłaś do pracy jako product-owner. Być może kogoś to też zainspiruje do działania. To, to był trochę przypadek, trochę nie przypadek W takim sensie, ja robiłam w życiu przeróżne rzeczy, sprzedawałam pomidory na tiry do Tesco na przykład, prowadziłam firmę budowlaną, mieliśmy koparki bitcoinów z braćmi, bo prowadziłam też firmę z braćmi i tak dalej. I ja trochę tą rolę product ownera robiłam, nie wiedząc o tym, że ją robię, bo w którymś momencie tworzyliśmy też oprogramowanie, moi bracia są wykształcenie w kierunku elektronicznego przetwarzania informacji, więc oni mieli taki bardzo bardzo mocny background programistyczny i do tworzenia produktów, ale gdzieś na końcu klient przychodził rozliczyć jakby te wymagania z umowy i ja się zorientowałam, że jakby sprawdzanie na końcu, czy wszystko spełniliśmy jest bez sensu, więc trzeba to przenieść na początek i tak zaczęłam pracować z programistami, natomiast to była taka totalna partyzantka, tak na czuja, jak uważałam i tak dalej. W którymś momencie koleżanka mi podpowiedziała, mamy w Lwicach, skąd pochodzę, firmę Future Processing, dosyć znaną w Polsce, więc może komuś świta że jest takie stanowisko jak analityk biznesowy, wtedy jej kolega był taki miły, że poświęcił mi pół i opowiedział o tym, jak to wygląda, no i opowiedział o moim dniu pracy praktycznie, i ja wtedy już wiedziałam, że tak, że to jest ten kierunek, który chcę obrać, i porwałam się z motyką na słońce, dlatego że przez 10 lat nie mówiłam po angielsku, i na rekrutację, no i dostałam takiej, tak, zderzyłam się z murem strasznie, no bo mhm. to nie jest tak, że nawet jak oglądasz filmy po angielsku, czy ty czytasz książki, mówienie jest zupełnie czym innym, więc najpierw musiałam zadbać po angielski, to trwało parę miesięcy i później i później, no, nie byłam na wielu rekrutacjach, jak mam być szczera, wtedy był też dobry moment na, na wejście do branży IT właśnie bez jakiegoś dużego doświadczenia, ale u mnie wygrało to, że pokazałam, że ja robiłam różne rzeczy w życiu i że rozumiem biznes, tak, że mm. dla mnie informacja, że jest faktura i ma VAT i to się odlicza i coś tam, to w ogóle takie są normalne rzeczy, dla ciebie już pewnie też, a mm. dla wielu osób, może jak, nie, jak pracują na B2B, to jeszcze wiedzą, tak, ale jak ktoś pracuje na umowę o pracę, to być może brakuje mu tej wiedzy i później mm, powstają różne, y, różne problemy, więc mm, u mnie to był długi proces w takim sensie czasu, bo ja też wtedy, kiedy się zdecydowałam na to, to moja córka miała najmłodsza 5 albo 6 miesięcy, a oprócz tego miałam jeszcze dwójkę mm. dzieci, więc w sumie trójkę, także no, mój mąż mnie wyjątkowo wtedy wspierał, tak, bo musiał przejąć bardzo dużo obowiązków, żebym ja mogła chodzić na te konsultacje z angielskiego, uczyć się i nadrabiać jeszcze wiedzę taką właśnie kompetencyjną, a to były czasy, kiedy jedyny kurs po polsku jaki znalazłam, to był kurs mailowy, czyli przychodził po prostu mailem, treść maila, to był kurs. Więc nie było tak łatwo, jak jest teraz. Okej, okay, to też super inspiracja, to co mówisz, że właśnie sytuacja rodzinna jeszcze do tego doszła i fajna inspiracja też dla kobiet, że po prostu nawet mając małe dzieci, tu ciebie trójka, także mega podziwiam, da się. I bardzo gratuluję Ci, że tak, tak się to wszystko potoczyło. Ja się tylko, już tak zobaczyłem trochę z tematu, to jest, bo za każdym razem, jak o tym rozmawiam, bo jak jeżdżę na konferencję, tak to mm. często, pierwsze pytanie to jest, gdzie są dzieci, nie? Tak, jakby dzieci nie miały taty i ujmują strasznie. Ujmowane jest mężczyzną ich zdolność do opieki nad swoim własnym potomstwem, bo nie mówimy <grym jakimś <grym o tym, tak? Natomiast często właśnie jest tak, że trzeba sobie dobrze ustawić priorytety, tak? Jeżeli chcemy coś zrobić, to po prostu trzeba to postawić gdzieś tam u góry i, i tylko to robimy. Jak nie będzie wszystko wybrane, wyprasowane, wyczyszczone yy, i tak dalej, to się świat nie zawali. Być może to się zwróci uwagę, ale jakby musimy wiedzieć, gdzie jest ten cel. I jak to było tak, że to był taki cel, i myśmy żyli z górą wiecznie nieposkładanego prania, i z syfem, i tak dalej, no bo nie da się wszystkiego zrobić w ciągu doby, więc trzeba sobie dobrze ustawić priorytety. No, ja też jestem tego zdania i w sumie też praktykowałem takie podejście nawet studiując zaocznie, to też było kwestia priorytetów. Wszyscy imprezowali. Ja byłem na studiach, a na tygodniu byłem w robocie i po robocie się uczyłem, więc zero życia. Tak więc no kwestia priorytetów. Teraz, jak ktoś mi powie, i absolutnie nie mam za złe tego, nie? że A, tobie to tam się dobrze żyje albo coś, to. Ja no, tobie tam wszczeliłeś się w rynek, coś tam nie. No, to ja przytakuję, bo to nie, nie chcę nawet się, się tutaj produkować i dyskutować, bo to, to nie ma sensu. Ale swoje wiem, wiem, wiem że to. To kosztowało i pewnie u Ciebie jest podobnie wyrzeczenia. Tak, i ale to jest rzeczy. tak, że dopóki ktoś nie przejdzie tej drogi, to nie wie, jak ona jest ciężka. Tak jest. Natomiast warto było? Nie no, zdecydowanie warto. <śmiech> Jakby praca z tymi produktami. Ja miałam przez te 8 lat, mam na koncie 20 projektów z sukcesem zamkniętych. To jest dla mnie mega wynik, wspierałam Ogromne firmy, które obsługiwały na 50 rynkach 3 miliony osób, na przykład, tak? Wspierałam też bardzo małe projekty, startupy, gdzie tam pracowała garstka programistów. To te różne perspektywy, różne produkty, ja lubię poznawać takie rzeczy, to jest dla mnie bardzo ciekawe, bo zobaczyć też perspektywy innych osób, z czym oni się mierzą. I mm, kiedy zaczęłam wspierać ten produkt do zarządzania warsztatem samochodowym, co wydawałoby się, że dla kobiety to jest zero interesujące, Natomiast zderzenie się z tymi problemami, które mają te warsztaty, to było fascynujące po prostu i takie, taka chęć pomocy w tym, że ten gość ma taki problem i dla nas to jest dwa dni roboty, a jemu zaoszczędzi na przykład tam x godzin w tygodniu. To, było, to, to jest super doświadczenie i ja mam takie poczucie, że znalazłam swoje miejsce, miejsce na świecie i nie zamieniłabym teraz tego na nic innego. To ciekawostka, jak uczyłem się programowania, to trzeba było zrobić jakieś portfolio i właśnie robiłem projekt do zarządzania warsztatem, oczywiście taki wiesz, okrojony, okrojony, ale potem się to przerodziło w, w serwis kserokopiarek, bo akurat wtedy pracowałem na etacie jako serwisant, ale to było wiesz, dosyć łatwo gdzieś tam zmienić szybko domeny, ale to był taki projekt wiadomo solo prowadzony bardziej studencki niż profesjonalny, więc wszystko tam się dało zrobić, ale jak o tym mówisz to mi się wspomnienia trochę, <śmiech> e, Ciekawe, trochę, że tak dużo, trochę no, wspomnienia trochę wróciły o e, dobra Natalia wiesz co w, bardzo fajnie tutaj e, przedstawiłaś e, te wyzwania e, związane z przebranżowieniem się, a tak z twojej perspektywy m, teraz na przykład nie wiem to taki Tester, bo też już o to pytałem, ale jeszcze zapytam drugi raz. Tester oprogramowania, ktoś z supportu, jakiś, z jakiegoś helpdesku. Czy ja dobrze rozumiem, że te osoby mają tak jakby największą szansę, żeby wskoczyć na takie stanowisko? Tak, w sensie tym, jak powiedziałam, że dzisiaj już jest ciężko się przebrążyć, miałam na myśli kompletnie z zewnątrz z IT. Tak? Mhm. To jest prawie, prawie niemożliwe. Powiedzmy sobie wprost, że na tą chwilę, kiedy nagrywamy ten podcast, to jest bardzo trudne. Natomiast tak, to się dzieje, że z wewnątrz, z wewnątrz bierzemy osoby do projektów i, i awansujemy, dlatego że to jest, po pierwsze tak, to jest bardzo tania rekrutacja, powiedzmy sobie szczerze. Jakby no jasne. IT jest takim samym projektem, jak każdy inny ma swoje koszty i przychody. O tym też być może nie, nie zdajemy sobie z tego sprawy. Więc to jest dosyć prosta rekrutacja. Człowieka już mamy sprawdzonego pod takim kątem, czy jego wartości są ok, czy jego etyka pracy jest ok, i kwestia nabycia kompetencji już później jest drugorzędna, ale jak wiemy, że on zna produkt, to już są bardzo duże podstawy do tego, żeby. I jeżeli ma oczywiście chęci, tak, to jest bardzo duża podstawa do tego, żeby taką osobę właśnie um, awansować na stanowisko product ownera, czy junior product ownera, bo to się tacy ludzie się naprawdę świetnie sprawdzają. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę. To także Product Owner musi umieć podejść do tematów bez własnych opinii często. Na samym końcu to ma znaczenie, czy mamy takie doświadczenie, czy inne, ale zanim zbierzemy wszystkie możliwości, to jak robię konsultacje dla firm i szkole Product Ownerów, to widzę, że najciężej jest tym, którzy dalej jeszcze żyją w takim przekonaniu, że oni już mają tam X lat doświadczenia to oni już wiedzą, jak to zrobić. No i nie, tutaj potrzeba trochę pokory, tak? W takim sensie, że nawet jeżeli to 20 razy zadziałało, to nie znaczy, że w kolejnym projekcie po raz 21 zadziała tak samo. To trzeba zawsze z pokorą do tego podchodzić, ale to nie jest problem przy przebranżowieniu, tylko, tylko później. Ale tak, jeżeli ktoś myśli o tym, to zachęcam, żeby podzielić się z tym ze swoim menadżerem, albo jeżeli macie jakiś oddział, wydział w firmie, który zajmuje się analitykami czy product ownerami, to żeby tam się zgłosić i oni powiedzą jak taka ścieżka może wyglądać bo to wciąż w, w takiej konfiguracji to wciąż jest możliwe Okej. Okay. to teraz wejdę w trudny temat przynajmniej dla nas jako Polaków czyli pieniądze oczywiście nie proszę ci tutaj żeś podawała kwoty jakimi obecnie gdzieś tam obracasz w cudzysłowie albo obracałaś natomiast myślę że nie będzie to problemem, popraw mnie, jeśli się mylę, żebyśmy porównali sobie zarobki product ownera do innych stanowisk. Czy masz może jakieś takie, nie wiem, wewnętrzne analizy, wewnętrzne analizy? Czy na przykład product owner zarobi więcej niż software tester, czyli czyli tester oprogramowania, a nie wiem mniej niż programista? Jak, jak, jakie są w ogóle jakby takie rozbieżności, jeżeli chodzi o, o, o zarobki? Nie ukrywam, że nie chciałbym, żebyśmy tutaj dyskutowali tylko o samych superlatywach. Jeżeli są jakieś minusy, na przykład, no to też, też oczywiście jak najbardziej chciałbym, żeby one wybrzmiały. Natomiast chodzi o to, czy faktycznie będąc na przykład testerem na helpdesku gdzieś, to, to warto się pchać w to czy, to, czy to faktycznie nie jest tak, że będę musiał tylko z ludźmi rozmawiać i jak, jak ktoś na przykład woli sobie dalej w ciszy, Klikać po aplikacji i testować tylko, i nie musieć aż tak bardzo brać odpowiedzialności na siebie, to, no to właśnie to jest dla tych odpowiedź. Nie? Dla tych, którzy obecnie nie muszą z tymi ludźmi tak dużo rozmawiać, nie muszą brać tej odpowiedzialności, wiadomo, większa odpowiedzialność często wiąże się z większymi pieniędzmi. Pytanie, jak to wygląda faktycznie. Znaczy tak, jeżeli ktoś nie czuje tego, że będzie gadał z ludźmi przez połowę czasu, bo tak to mniej więcej wygląda, powiedzmy sobie szczerze, że praca product ownera to jest praca w dużej mierze z ludźmi, czy z zespołem deweloperskim, czy z użytkownikami, czy z biznesem, więc jeżeli ktoś tego nie czuje, to żadne pieniądze mu tego nie wynagrodzą i nie polecam ogólnie rzecz biorąc, żeby mm -hmm. się w Ale na początku ścieżki do poziomu seniorskiego myślę, że można spokojnie porównać to z testerem, te zarobki są porównywalne, nawet jak popatrzymy sobie na te stawki, które są proponowane, ogólnodostępne, tak, czy na Just Join IT i tak dalej, to one są porównywalne, natomiast z takich, później zaczyna się bardzo duża zmiana i ona później może, później to znaczy kiedy? Później w sensie od stanowiska seniora, już tłumaczę później. o co chodzi, Często można zobaczyć, i teraz nie śledziłam, czy u programistów jest tak samo, w sumie musiałabym sobie kiedyś sprawdzić, ale często możemy zauważyć poziom stanowiska seniorskiego i widełki są od załóżmy tam 15 tysięcy na umowę, na fakturę, tak? Do 36. To są ogromne no, widełki, tak? tak? To się tak. rzadko zdarza u programistów pewnie. No i to jest ta największa zmiana, taka, jak ta odpowiedzialność wygląda, bo faktycznie od tego bardzo dużo zależy, tak? Jeżeli jako produktowny, tylko pracujesz biznes, zespół deweloperski, zespół deweloperski, biznes, no to jakby zatrzymujesz się na pewnym poziomie i możesz liczyć na takie podwyżki, powiedzmy inflacyjne w tej chwili, tak? Natomiast kiedy bierzesz na siebie większy zakres albo jest ci po prostu dany ten większy zakres, bo czasami mamy ochotę, ale nie dostajemy większej odpowiedzialności, e, natomiast z tą odpowiedzialnością, e, moim zdaniem, pieniądze muszą iść, dlatego że to się wiąże z niesamowitym stresem, i takim właśnie poczuciem odpowiedzialności. Z takich najbardziej jaskrawych przykładów z mojej, z mojej kariery, no to kiedyś nie dowieźliśmy jakiegoś rozwiązania, które z mojej winy nie wiedzieliśmy, że jest niezbędne na, daną, na dany czas, myśmy to potraktowali każde inne wymaganie, mi gdzieś umknęło, że to rozwiązanie będzie wspierać produkt fizyczny, który wychodzi na rynek za tydzień, tak? I pamiętam, że wtedy no, musieliśmy poprosić zespół o to, żeby pracował w nadgodzinach, i ja, ja się z tym fatalnie czułam, tak? bo za mój błąd inni musieli ponieść konsekwencje, mhm. i to jest, no, to, to są ważne rzeczy. To jakby trzeba sobie zdawać sprawę, że czasami my mamy też coraz więcej decyzji do podjęcia jako produkt ownerzy na tych stanowiskach seniorskich i wyżej mamy bardzo dużo odpowiedzialności oddanej. I to jest super, i te pieniądze wtedy faktycznie są super, ale trzeba się liczyć z tym, że ponosi się odpowiedzialność za swoje, za rzeczy, które się zrobiło. To nie, jest, to nie jest łatwe, i to nie jest takie super spokojne spanie, jeżeli takie rzeczy się dzieją później, tak? Bo ja pamiętam, że ten tydzień miałam wyjęty z życia po prostu tragicznie. Mm. No bo to jest stres tak? i to była duża firma, to, to generalnie była duża, duża akcja, ja dostałam pełne wsparcie od zespołu i nikt mi nigdy tego nie wypomniał, natomiast to nie zmienia faktu, że no, gdzieś tam tej komunikacji zabrakło, ja to biorę na siebie dzisiaj, bo my, Wolę brać na siebie niż zwalać na innych, tak? Ale była taka sytuacja. Więc do pewnego momentu te zarobki powiedziałabym, właśnie z testerami są porównywalne. Później pewnie robi się podobnie też, że rosną te zarobki wraz z kompetencjami, bo testerzy też zaczynają automatyzować, tak? I w tą stronę trochę programistyczną, i więc też zarobki wyglądają inaczej. No i u product to też tak, tak wygląda. Ale... A jakie są kryteria? Sorry, że ci jeszcze wejdę słowo, bo podam ci przykład z życia programisty. No. Junior to jest ktoś, kto najczęściej dostaje gotowe zadania do zrobienia. Hej, zrób to, to, to taką funkcję. Potem ktoś tam ewentualnie to sprawdzi, nie wiem, da feedback. Regular to już jest pewnie ktoś, kto, kto jest w stanie zakodować część systemu, pogada z jakimś architektem, seniorem i zrobi praktycznie od A do Z wszystko i tam pewnie już niedużo, niewiele trzeba sprawdzać. No i senior slash architekt, bo to różnie wygląda, to już jest osoba, która na przykład decyduje, co ma być zrobione, jak ma być zrobione, jakiej technologii użyć i tak dalej, jak to wszystko ma być dobrze zrobione według tego, co na przykład już otrzyma z wymagań. No i teraz ja się zastanawiam, jak to jest produkt ownerem, bo, bo jeżeli... No, ten junior protagoner też ma kogoś nad sobą zwykle, jakiegoś mentora czy coś w tym stylu, kogoś kto jeszcze... To by było nim... super, bo wtedy... To by było super, ale zazwyczaj nie. Widzę w, w, w szkole produktu, że, że nie, że po prostu ludzie przychodzą, bo nie mają tych mentorów, są jedyny na przykład w całej firmie albo jest okay. ich trójka z takim samym doświadczeniem, więc mogą się wymieniać doświadczeniami, ale nie mają takiego mentora. Mhm. Więc na takim stanowisku juniorskim powiedziałabym, że to jest taki, kiedyś w jednej z firm nazywaliśmy to requirement manager, czyli po prostu zajmuje się wymaganiami, spisywaniem tych wymagań, spisywaniem kryteriów akceptacji, dbaniem o to, żeby one były zaakceptowane przez klienta i tak dalej, jakby nie bierze udziału w aktywnym tworzeniu tych wymagań, nie dokłada swojej cegiełki, nie sugeruje rozwiązań, bo jeszcze nie ma takiej wiedzy, doświadczenia i tak dalej, więc to jest junior, później właśnie dochodzi już ta część z doświadczeń, jakby tego doświadczenia, developmentu przez, przez powiedzmy te 2 trzy lata. W związku z tym możemy już być takimi doradcami klienta i mówić co się może sprawdzić, co się nie może sprawdzić, tak zaproponować alternatywne rozwiązania, ale nadal decyzyjność pozostawiamy na zewnątrz tej osoby. tak? Natomiast od seniora jest tak, że coraz więcej przejmujemy swojej własnej decyzyjności i mhm. u mnie wygląda to w tej chwili tak, że w zasadzie chyba z 80% decyzji dotyczących produktu podejmuję ja. Nie klient, tylko jemu są komunikowane, co zrobiliśmy i dlaczego zrobiliśmy. Mhm. I nie mamy już po tych wszystkich latach, nie ma tam problemu, jakby zrobiłbym inaczej, no bo opieramy się o te same liczby i o te same dane. To jest bardzo komfortowa sytuacja, kiedy mamy takie dane w ogóle, nie? Więc to jest, to jest, to tak mniej więcej wygląda, że im więcej tej odpowiedzialności, jakby decydowania o produkcie, no, tym wyższe stanowisko, ale jeżeli ktoś jako junior dostaje takie zadania, że to on ma podejmować decyzję, to powinien chyba mm. pójść po podwyżkę, bo to nie jest sytuacja, mm. która powinna mieć miejsce. Okej, okay, czyli ten poziom seniorski z tego, co, co mówisz, to ja sobie to tak wyobrażam, jako taki, jako taki ekstra wspólnik dla klienta, który mu daje dobre rady i pomaga mu podjąć decyzję, a czasem sam decyduje, żeby tam nie rozpraszać go. Tak, bo my mamy być wsparciem dla klienta, żeby mu dostarczyć to, czego potrzebuje, tak? Więc to jest jakby nasz cel nadrzędny. I mhm. im więcej tego bierzemy na siebie, no, tym więcej mhm. to po prostu się wiąże później z, z poziomem i z pieniędzmi. Okej, okay, super. No dobrze, to mamy chyba omówione przekrojowo, jak wygląda praca, jakie są zarobki, stanowiska. Chyba nie powiedzieliśmy sobie tylko. Gdyby ktoś zaczynał od zera, to, to co, co może zrobić, żeby, żeby spróbować podjąć się tego wyzwania? Mhm. Może masz jakieś, nie wiem, jedną, dwie ścieżki, no bo omówiliśmy sobie to, że, że fajnie jest tutaj awansować z jakiegoś testera czy też supportu. A czy jest jakaś jeszcze inna ścieżka, przychodzi ci na myśl, dla osób, które by chciały zacząć? Y jakby są dwie. Y i ja teraz będę bardzo mocno bazować na doświadczonych moich jako rekrutera, czyli tej osoby po stronie firmy, która rekrutuje. Tak? Ja bardzo w ogóle lubię rekrutować juniorów, dlatego że to są najbardziej zmotywowane osoby do działania i ja generalnie też lubię rozwijać ludzi w tym kierunku, w związku z tym ja takich rekrutacji w życiu miałam sporo. Jedna, jedna jakby ścieżka, która mogłaby się wydarzyć dzisiaj, gdybym miała zaczynać, to poszukałabym takiej oferty pracy, która celuje w domenę, którą znam, tak? czyli jeżeli pracowałam przy tej sprzedaży pomidorów i tak dalej, to szukałabym pracy w, w jakichś u producentów albo w tym Tesco, w centrach logistycznych i tak dalej. To, to, tak bym się na tym skupiła. Na tym, żeby wykorzystać moją przewagę w znaniu danej domeny Najciekawszym takim przypadkiem miałam, kiedy do projektu lotniczego mieliśmy taki na, na topecie w firmie i udało nam się zrekrutować kontrolera lotów. To było bezcenne faktycznie. Mhm. To były czasy, 2000, początek 2021 roku, więc akurat nic nie latało i oni szukali pracy. Natomiast tak mhm. jak wykorzystać tą swoją przewagę konkurencyjną względem innych kandydatów, że zna się tą domenę, to okay. na tym, to, to na tym bym się skupiła. Natomiast gdybym nie znalazła te, czegoś takiego, co akurat w przypadku mojego doświadczenia mogłoby się tak wydarzyć, to mocno skorzystałabym z pomocy specjalistów. Są rekruterzy na rynku, którzy faktycznie pomagają w napisaniu dobrego CV, w przygotowaniu do rozmowy rekrutacyjnej, bo ta rekrutacja na stanowisko IT różni się bardzo niż do jakichś innych firm. tak? Trochę tych rekrutacji, nie do IT też w życiu przeszłam i po prostu wiem, jak to się różni i wtedy w takiej sytuacji, kiedy nie mam doświadczenia i przychodzę na taką rekrutację, no to cała teoria jest wykuta na blachę. tak? W nocy potrafię wyrecytować, jakie są rodzaje wymagań, jak powinny wyglądać kryteria akceptacji, czym jest analiza interesariuszy. Takie rzeczy po prostu, no, bo jeżeli będziemy mieli dobrą podstawę z, z, z tej teorii, to jak dostaniemy case do rozwiązania na rekrutacji, to jest szansa, że coś mądrego wymyślimy, bez tego to kompletnie nie ma szans, więc jakbym miała dzisiaj startować, to prawdopodobnie taką ścieżkę bym obrała, że skorzystałabym, najpierw bym obkuła się z teorii i przygotowała właśnie z tego, a później skorzystałabym z pomocy jakiegoś rekrutera, żeby to CV przygotować, tym bardziej, że to nie są jakieś strasznie duże pieniądze, tak? bo kursy hmm, czy programistyczne na testerów, czy, czy, czy na product ownerów, no to są dziesiątki, znaczy to są tam tysiące złotych, tak? Natomiast taka konsultacja CV i przeprowadzenie próbnej, próbnej rozmowy, no to, to jest kwestia 500 złotych, tak? Czy gdzieś tam w okolicach między 500 a 1000 złotych taki full pakiet. Więc hmm. myślę, że warto byłoby w to zainwestować. Hmm. Okej, okay. przemawia to do mnie. E jeszcze miałem jedno pytanie mianowicie jak wchodzi ktoś taki na rynek to w świecie technicznym mamy takie często dobrą praktyką jest żeby zrobić sobie jakieś portfolio czyli jakieś nie wiem programista napisze jakiś prosty kodzik, DevOps zrobi tam jakieś nie wiem, zarządzanie serwerami, jakieś coś tam, żeby było coś pokazać. Czy, czy tutaj da się coś takiego? Nie wiem. Tak, właśnie to, to jest ciekawe, bo my coś takiego, w sensie moi kursanci przygotowują coś takiego w szkole product ownera, żeby mhm. poka pokazać swoje portfolio, jak robi się tak zwaną analizę interesariuszy, jak to wygląda, że potrafimy zrobić, i tu są bardzo konkretne, techniczne rzeczy, tak racji, matrix, matryce odpowiedzialności, jak może wyglądać high level backlog, jak wyglądają nasze kryteria akceptacji i tak dalej. To jest ważne w takim sensie, no bo rekruterzy tego nie sprawdzają, no bo nie mają kompetencji takich, to idzie później do kogoś, tak? Mhm. Więc jak ja mam trzech kandydatów z takim samym doświadczeniem, ale jeden mi wysłał i widzę, że to jest dobre, no to jest zupełnie inny start do takiej rekrutacji niż kiedy nie masz niczego. To jest dalej mało popularne, ale ja wiem od moich kursantów, moich absolwentów, że masa osób właśnie dzięki tym projektom które robili i które później udostępnili według moich wskazówek, że właśnie to im pomogło na zmianę pracy, czy nawet dostanie się do, do IT. To jest ultra ważne, nie wiem czemu wszyscy tego nie robią, bo tak jak mówisz, u was już to jest standard, znaczy u was w sensie programistów testerów, tak link do gita i wiadomo, nie? Natomiast na no, no, na, to jest rzadki, ale tak może bardzo pomóc. To, to, to na przykład na, ma, na bazie moich doświadczeń odwraca grę, bo na rozmowie już nie rozmawiasz, nie ma takiej przepytanki tylko gadacie o tym co zrobiłeś a łatwiej jest gadać o czymś co zrobiłeś i czy to rozumiesz co zrobiłeś dlaczego tak zrobiłeś niż odpowiadać często na takie teoretyczne pytania co w świecie jakimś technicznym programistycznym też często było taką praktyką która nie do końca mi się podobała, że mam być szczery, takie przepytanki teoretyczne, jak tam coś działa i tak dalej, czasami to było w ogóle do niczego niepotrzebne, albo wyszukiwanie na siłę takich kruczków, e, których używa się bardzo rzadko, a to nie sprawdza tak. w ogóle umiejętności praktycznych, czy ktoś umie kodować, czy, czy szybko dowiezie coś, czy, czy, czy, czy, czy po prostu no, od dnia pierwszego zacznie pracować. E, ja bo na przykład w moim świecie jest tak, że dla mnie... Bardziej się liczy to nastawienie do pracy i etyka pracy przy zatrudnianiu niż same takie twarde kompetencje, tak? bo jestem skłonna zdecydować się na kandydata bądź kandydatkę, która ma mniejsze kompetencje techniczne, ale widzę, że jej etyka czy jego etyka pracy jest, jest ok. Takim pierwszym rozróżnikiem i prowadziliśmy kiedyś statystyki yy, takie no trochę z, wiesz, z przyłożeniem oka. Yy. Ile razy na dany poziom stanowiska ktoś powie na rekrutacji nie wiem, zapytany o coś. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że na juniorskich stanowiskach raczej ludzie tego nie robią, tylko próbują z mhm. tego wybrnąć. Na mida czy tam specjalistę no to różnie bywa. Na seniora na każdej rozmowie to się, to się zdarza, bo oni już nie mają problemu z tym powiedzieć. Nie wiem, ale jakbym potrzebował tego znać, to szukałbym tu, tu i tu, nie? I to jest to też nastawienie takie, dobra, czy nie będziemy udawać, że czegoś nie wiemy bez w sensu palić czas, tak? Tracić mhm. ten czas i palić pieniądze. Tylko po prostu, jakby widzimy osobę, która potrafi rozwiązać swój problem. Tak się odpowiada, jak, się, jak nie wiem, w szkole kogoś ktoś pytał, pytał pa, pani pytała przy tablicy, to się próbowało improwizować, byle tylko dwóje albo truje dostać. nie? <sum> <sum> no. To mi się tak kojarzy, jak, z tym, jak junior odpowiada. Dobrze Natalia, myślę, że powoli będziemy zbliżać się do końca, czy jeszcze na koniec chciałbyś dodać coś do tego, co już zdążyliśmy omówić, być może o coś Cię nie zapytałem, a uważasz, że powinno wybrzmieć jeszcze dzisiaj w tej rozmowie, tak więc oddaję Ci głos. Nie, no mogę tylko dodać, że to jest naprawdę super fajne doświadczenie mieć Product Ownera w projekcie, żeby tak jeszcze podkreślić, jak bardzo to jest nieznana rola, bo nie jesteś mhm. pierwszą osobą, która musiała się dokształcić. Za każdym razem, jak przychodzę, jak zmieniam firmę i przychodzę do projektu, to projektuje z zespołem, który nigdy z Product Ownerem nie pracował. Mhm. I za każdym razem musimy się uczyć tej relacji, mhm. natomiast to jest kwestia miesiąca, może sześciu tygodni, jak już dobrze wiemy, kto za co odpowiada i że ja naprawdę jestem po to, żeby ułatwić im pracę, a nie, nie jakby dorzucić. I to może przybierać naprawdę różne formy, najbardziej taką skrajną, z jednym z moich najfajniejszych tych lidów, chociaż ja mam szczęście w życiu do tych lidów w projektach, więc nie mogę narzekać, ale z jednym miałam tak, że jego kalendarz zredukował się, o dwie trzecie spotkań po tym, jak ja przyszłam. Się okazało się że po prostu już nie będą potrzebne. I gość wrócił do tego, co najbardziej go pasjonowało, czyli do programowania i do rozwoju tych młodszych, mniej doświadczonych programistów, tak? Więc to nawet w takim quality of life po prostu, czy quality of work, może być fajne doświadczenie. Dobra, to na koniec taka seria króciutkich pytań. Na zasadzie tak, nie, albo jednym zdaniem, max. Uh -huh. Czy product owner może pracować w pełni zdalnie? Tak. Okay. Czy product owner może pozwolić sobie na to, aby zarządzać też projektem? Czyli pełnić rolę i project managera i product numera jednocześnie? Może, ale nie polecam. Bo to są okay. ze sobą kłócą. Okay. No i finalnie, czy, czy product owner oprócz za, oprócz dobrej komunikacji ma jakąś jedną kluczową umiejętność którą byś tak postawiła na numer dwa zaraz po komunikacji budowanie procesów super no to co Natalia dziękuję Ci za rozmowę bardzo mi miło fajnie to wyszło i mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie również docenią tak więc jeszcze raz dzięki bardzo dziękuję, było mi bardzo miło Ciebie gościć. Może jeszcze na koniec powiedz, gdzie można Cię znaleźć w internecie, bo działasz w internecie. Tak, najaktywniejsza jest, jestem na Instagramie, to jest takie moje medium, ale i na Instagramie, i na Linkedinie, po prostu pod Natalia Holewa mnie znajdziecie, oprócz tego prowadzę swojego bloga nataliacholewa.pl mhm. i zapraszam. Okej. Okay. Nie przedłużając, raz jeszcze dzięki i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć. Dzięki, cześć.